Kazając. Autopromocja. Przy konsolecie kadarzyna First-Wojtkowska, przy mikrofonie Karol Furtak. Dzień dobry. Minęła siódma, to najwyższy czas, by na falach programu drugiego polskiego radia rozpocząć wielkanocny poranek. Mam poczucie, że nie mogliśmy rozpocząć tego poranka inaczej. Tak to się bowiem złożyło, że brzmienie tego akurat słynnego chóru z oratorium Mesjasz Bazel 56, Georga Friedricha Händla, na dobre wpisało się w to, jak wyobrażamy sobie, brzmienie świąt wielkanocnych. Grali artyści z zespołu Le Concert Spirituel pod patutą Erwę Nike. Do dziesiątej będę miał dla Państwa bardzo dużo muzyki, choć w programie tego naszego dzisiejszego spotkania są także pozycje stałe, to znaczy magazyn Lument, Lumen i audycja Kunstkamera, kolejno o 7.30 i 9.30. Trwają święta, tak, ale poza tym słuchają nas Państwo w niedzielę, to 22 dzień marca, a zarazem, a nawet już nie marca, to kwiecień, piąty dzień kwietnia, a zarazem 95 dzień 2026 roku, do końca którego pozostało 270 dni. Co do tego jestem pewny, trwa astronomiczna wiosna, do końca której pozostało 76 dni, a słońce w znaku barana wzeszło dziś o 6.02. Zajdzie o 19.17. Dzień potrwa zatem 13 godzin i 15 minut i będzie dłuższy od najkrótszego w tym roku o 5 godzin i 33 minuty. Poza Wielkanocą można świętować także inne okazje, a ja wspominam o tym, bo imieniny obchodzą dziś Irena, Maria, Julianna, Jeremi i Vincente. Wszystkiego najlepszego. Posłuchamy teraz muzyki Ferencalista. Tak, wyrosła zdecydowanie na gruncie religijnych inspiracji, ale zdecydowanie, zdecydowanie bardziej uniwersalnej, no i spokojniejszej niż handlowskie. Alleluja. No. Słynnego Annette Pelerinage. Bardzo osobista refleksja Ferencalista dziś na antenie programu Drugiego Polskiego Radia zabrzmiała w nagraniu Cedrika Tibergia. To nagranie z płyty. Tego pianisty, która ukazała się w 2019 roku, choć muzyka lista prowokuje to, by jakoś zatracić się w poczuciu czasu, to przypomnę, że dziś jest 5 kwietnia 2026 roku, Wielkanoc taki wśród muzyki, którą przygotowałem dziś dla Państwa, będzie kilka akcentów stricte związanych z tym dzisiejszym świętem, ale generalnie wsłuchamy się także w nowości płytowe, no i zapraszał będę Państwa jak zwykle przy okazji tych naszych niedzielnych porannych spotkań do tego, by śledzić wszystko to, co wydarzy się w ramówce programu Drugiego Polskiego Radia w ciągu nadchodzących kilku dni. Wirtuozeria wirtuozerią, ale mam poczucie, że słuchając tego nagrania nie sposób nie zwrócić uwagi na brzmienie instrumentu solowego, a to między innymi dzięki brzmieniu Janin Jansen, artystka, którą usłyszeli Państwo w finale koncertu skrzypcowego Demol Opus 47 Jana Sibeliusa wraz z muzykami Orkiestry Filharmonicznej z Oslo pod batutą Klausa Mekele. Artystka, która chyba zapisze się na długo w historii wykonawstwa. Właśnie dzięki temu specyficznemu brzmieniu, bardzo wyrazistemu, pełnego kontrastów, Żanin Jansen bowiem nie boi się czasem dość ostrego brzmienia. Ostrego, ale no właśnie wyrazistego swojego instrumentu. I tak to się składa, że niezależnie od tego, czy w czasie świątecznym, czy w czasie zwykłym, warto śledzić to, co dzieje się w kalendarzu koncertowym Janin Jansen. Zapraszam Państwa Zatem na wspólne wieczorne spotkanie z koncertem, z nagraniem z koncertu, podczas którego Żanin Jansen wykonała inne klasyczne dzieło literatury skrzypcowej, koncert The 77 Johannesa Bramsa, to nagrania ze stycznia tego roku ze Sztokholmu, nagrania podczas których Antonio Pappano Poprowadził Orkiestrę Symfoniczną Radia Szwedzkiego, no a w programie tego koncertu znalazła się także muzyka Richarda Straussa. O 19 w poniedziałek wielkanocny zaczniemy to, powiedzmy w cudzysłowie, świąteczne wydanie filharmonii dwójki. No a po drodze czeka nas jeszcze jedna stricte wielkanocna transmisja. Dziś wieczorem połączymy się ponownie z Gdańskiem, by wsłuchać się w interpretację muzyków z zespołu François. Lazarewicza, którzy program przygotowany na potrzebę tegorocznego Actus Humanus skupili przede wszystkim na postaci Henry'ego Persela. Musician de Saint-Julien pod dyrekcją François Lazarewicza wykonali zestaw kilku tańców z muzyki do komedii Amfitrion muzyki napisanej przez Henry'ego Persela. Dziś wieczorem usłyszą Państwo brzmienie tego zespołu na żywo z Gdańska. Transmisja ostatniego w tym roku koncertu zorganizowanego pod hasłem Actus Humanus Resurrectio, nie Nativitas. Resurrectio. Rozpoczniemy o 20.00, a... Poprowadzi ją dla Państwa Klaudia Baranowska. Mam dla Państwa kilka płytowych nowości. Oto pierwsza z nich. I muszę przyznać, że ten wielopłytowy album zapowiadany był już jakiś czas temu. Czekałem na te nagrania zatem z dużą porcją ciekawości. Orkiestra Lipskiego Gewandhausu pod dyrekcją swojego szefa artystycznego Andrisa Nelsonsa właśnie wydała bogaty zestaw symfonicznych kompozycji Feliksa Mendelssona. HAHAHA Nativitas czy Resurreccio, Kwiecień czy Grudzień to wszystko nieistotne. Mam poczucie, że do właśnie takich interpretacji muzyki symfonicznej Feliksa Mendelssona warto wracać niezależnie od pory roku. Do interpretacji bardzo zwartych, konkretnych chciałoby się powiedzieć pod względem rozwoju dramaturgii, jednocześnie prawdziwie klasycznych, a i prawdziwie romantycznych. Przypomnę, że to nowe nagranie czwartej symfonii Aduropus 90, znanej jako Symfonia Włoska Feliksa Mendelssona. Finał tej kompozycji Saltarello zabrzmiał w nagraniu Gewandhaus Orchestra Leipzig pod dyrekcją Andrisa Nelsonsa. Mam poczucie, że będziemy mieli wiele okazji, by wracać do nagrania tej symfonii, jak i wszystkich innych, które dopiero co ukazały się na rynku pod batutą Nelsonsa, jako owoc jego kilku lat pracy nad muzyką Feliksa Mendelsona z zespołem Orkiestry Lipskiego Gewandhausu. Do nowości płytowych będziemy jeszcze dziś wracać, jak i do... Muzyki wielkanocnej. Póki co stawiamy przecinek. Wrócimy do Państwa za mniej więcej kwadrans. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest 7:30. Lumen. magazyn społeczno-kulturalny redakcji katolickiej. Dzień dobry, przed mikrofonem Jan Pniewski. W poranek wielkanocny wracamy do słów, które dla chrześcijan znajdują się w centrum wiary. Chrystus wstał, A jednak właśnie wokół tego wyznania pojawia się najwięcej pytań i wątpliwości. Czy to wydarzenie można w jakikolwiek sposób uchwycić historycznie? Co właściwie zobaczyli uczniowie? Takim i tym podobnym kwestiom została poświęcona praca zatytułowana Wokół pytań o zmartwychwstanie. Książka zbiera głosy teologów, biblistów i filozofów, którzy starają się zmierzyć z tym tematem, mówi ksiądz profesor Przemysław Artemiuk, współredaktor tomu. Książka dotycząca Zmartwychwstania zrodziła się no, z takiego zainteresowania tą tematyką. Przypomnijmy, że kwestia Zmartwychwstania jest kluczową, fundamentalną, nie tylko dla wiary, ale także dla dawnej apologetyki i współczesnej teologii fundamentalnej. Postanowiliśmy z tym tematem zmierzyć się, żeby dotknąć jego dwóch wymiarów, historyczności i tego, że wydarzenie Zmartwychwstania jest wydarzeniem transcendentalnym, przekraczającym też historię i próbujemy na kwestię Zmartwychwstania, Wstania spojrzeć, oświetlając ją no, z perspektywy biblijnej, z perspektywy teologicznej, archeologicznej i chcemy zobaczyć, jakie pytania dzisiaj też rodzi kwestia Zmartwychwstania i myślę, że udało nam się w tym tomie zebrać głosy ciekawe, interesujące, ważne, które prowokują do refleksji intelektualnej, które pozwolą nam głębiej wejść w tę tajemnicę i zobaczyć, że Zmartwychwstanie jest doświadczeniem fundamentalnym, ale też doświadczeniem, które rodzi dzisiaj też i poważne pytania i zmusza nas niejako do tego, żebyśmy wchodzili w tę rzeczywistość i stawiali te kwestie. W książce znajdziemy tekst księdza profesora Damiana Wąska, który wraca do słów św. Pawła, Jeśli Chrystus nie wstał, próżna jest nasza wiara. Prawda o zmartwychwstaniu jest prawdą centralną, bez której nie ma chrześcijaństwa. A jednak w ramach chrześcijaństwa bywała ona kwestionowana już właśnie na samym początku. No dla pierwszych chrześcijan kwestia zmartwychwstania no, rozgrywała się w takiej rzeczywistości, powiedzielibyśmy trochę polimorficznej, dlatego że z jednej strony była wielka tradycja grecka, która zupełnie tę kwestię wykluczała i tutaj przywołamy chociażby Porfiriusza czy Celsusa kpiących z kwestii zmartwychwstania wstania. Mamy tradycję żydowską, szczególnie nurt faryzejski, który zapowiadał zmartwychwstanie w czasach ostatecznych. No i chrześcijanie, pierwsi chrześcijanie mierzyli się z tą kwestią w sposób różnorodny. Dlatego też potrzeba było mocnego akcentu, który jest w listach świętego Pawła, czy w tym cytacie, który pan redaktor przywołał, czy też w kredokoryńskim, które znajdujemy w pierwszym liście do Koryntian, gdzie fakt zmartwychwstania, ale najpierw śmierci, pogrzebu, zmartwychwstania powstania i ukazywania się Jezusa jest bardzo mocno podkreślony różna to znaczy fałszywa, czy nie mająca mocy przemieniać? Tutaj ta kwestia przez profesora Wąska jest rozważana i widzimy, że dla wczesnych chrześcijan pozostaje z w stanie kwestią, która nie jest taka łatwa do przyjęcia, ponieważ no, z jednej strony przekracza historię, z drugiej strony zapowiada coś ważnego i próba objęcia tego własnym umysłem no, nie zawsze jest możliwe, czy w ogóle może być nawet niemożliwe. W poranek wielkanocny kobiety udają się do miejsca, które jest dla nich oczywiste, idą do grobu. Tymczasem tekst Elżbiety Kotkowskiej pokazuje, że w tym miejscu mogą rodzić się liczne wątpliwości. Czy w ogóle mógł być Jezus, skazaniec, złożony w grobie? No, tekst pani profesor Kotkowskiej pokazuje nam całą rzeczywistość procesu Jezusa, który prowadzi do skazania Go. No i tutaj pytania, które profesor Elżbieta stawia, one są ważne dlatego, że one nam każą zerknąć na to, co się działo nie tylko z perspektywy Nowego Testamentu, Ewangelii, ale także z perspektywy prawa rzymskiego, chociażby przebiegu procesów rzymskich, no i zobaczenia, czy to jest możliwe, żeby ten, który był skazańcem, miał grób, no bo przecież takie sytuacje były niecodzienne, że oto ten, który zawisł na krzyżu, jest potem pogrzebany, raczej zostawiano ciało, żeby je ptaki dzikie rozszerpywały, ale wiemy, że zarówno w przypadku Jezusa, jak i w przypadku innych skazańców. Mamy takie wykopalisko odkrycia w Givat Miftar, gdzie odnajdujemy też ciało skazańca i, i widzimy też w jego stopach zachowany gwóźdź, więc pani profesor Kotkowska pokazuje nam całą specyfikę procesu Jezusa, skazania, to co się działo, no i przyczyna samej śmierci skazania też tutaj jest no, wyraźnie ukazana. Czyli mamy tutaj do czynienia z ustępstwem na rzecz prawa żydowskiego, które nie pozwalało zostawić w tym okresie ciała na krzyżu. Zgoda, bo kiedy sięgamy do źródeł Nowego Testamentu, do Ewangelii widzimy, że zgoda jest wydana na prośbę Józefa Zary Matei i ciało zostaje pogrzebane i te szczegóły dotyczące grobu, które poznajemy z Nowego Testamentu, one też w toku badań historycznych i archeologicznych przede wszystkim zostały zweryfikowane i ten tekst również przywołuje, no i pani profesor powołuje się na publikację chociażby księdza profesora Henryka Sewerniaka. Tekst profesor Kotkowskiej zatrzymuje się na ukazaniu prawdopodobieństwa tego, że był grób Jezusa, ale nie idzie dalej, nie podejmuje tematu pustego grobu. I tu mamy bardzo ciekawy problem, który w książce nie jest szerzej podjęty, mianowicie problem tego, czy pusty grób jest niezbędny do tego, by wierzyć w zmartwychwstanie, czy rzeczywiście był pusty grób. Oczywiście w tradycji apologetycznej było tak, że pusty grób był dowodem na zmartwychwstanie, ale dzisiaj od tego dowodu odchodzimy i raczej wskazujemy, że jest jednym z dwóch kluczowych znaków, które towarzyszą zmartwychwstaniu, bo pierwszym znakiem jest odkrycie pustego grobu. Ale przecież ono samo nie wyjaśnia faktu zmartwychwstania, bo musimy jeszcze iść dalej i opowiedzieć o tym, co dzieje się z Jezusem i przywołać objawienia zmartwychwstałego, które nazywamy chrystofaniami. Niektórzy będą utrzymywać, że opowieść o grobie to taka narracja wymyślona post factum, żeby uzasadnić wiarę w zmartwychwstanie. No rzeczywiście można na to tak spojrzeć i, i pewnie jest też tak, że takie głosy pojawiały się i mamy całą narrację dotyczącą tej kwestii, ale tutaj chciałbym zgłosić taką uwagę księdza kardynała Krzysztofa Szenborna, który zajmując się zmartwychwstaniem wskazuje właśnie na ten element historyczny i element transcendentny czy transcendentalny i mówi tak, że najpierw jest fakt, a potem dopiero jest interpretacja i to jedno z drugim łączy się, więc nie może być tak, że najpierw jest interpretacja interpretacja, a potem będzie dopiero doszukiwanie się tego, jak było. I tutaj zwrócę uwagę na głośne zdanie swego czasu i ono też jest gdzieś tam w naszej pracy przywoływane Rudolfa Bultmana, który mówił, że Chrystus wstał w kerygmacie i w kontrze do tego zdania teolog szwajcarski Hans King mówi, że rzeczywiście on będzie żywy wtedy, kiedy będzie przepowiadany, ale tylko dlatego, że najpierw wstał. Kolejny bardzo ważny temat związany z okresem wielkanocnym, z tym, co się dzieje, to zjawienia się Jezusa. I tu mamy tekst księdza Andrzeja Persidoka, który pokazuje, że te opisy zjawień nie dają się łatwo zaklasyfikować i zinterpretować. Z jednej strony są konkretne, ale z drugiej strony trochę się wymykają takiej prostej realności. Myślę, że to jest tekst bardzo interesujący i pokazuje nam trzy stanowiska dotyczące zrozumienia tego, czym są Chrystofanie. Zresztą od czasów oświecenia, od czasów wzmożonej pracy badawczej nad tekstami Nowego Testamentu, szerzej nad Biblią, pojawiały się też próby wytłumaczenia naturalistycznego tego wszystkiego, co jest związane ze zmartwychwstaniem. No i w toku tych analiz także pojawiły się koncepcje, które próbowały wytłumaczyć w cudzysłowie powiedzmy po ludzku, to co się działo z uczniami i raczej tutaj przesuwano fakt ukazywania się z osoby Jezusa na to, co dzieje się w świadomości, w doświadczeniu uczniów i widzenie jakby było po ich stronie, a nie realnie w spotkaniu ze zmartwychwstałym. Więc ksiądz Andrzej Persidok omawia trzy takie koncepcje. Pierwsza koncepcja no, to jest koncepcja realizmu, druga koncepcja to jest konstrukcjonizm, no i trzecia koncepcja to jest koncepcja transcendentalizmu i pokazuje, że tutaj oczywiście realne potraktowanie tych wydarzeń towarzyszyło zawsze Kościołowi. Próba zobaczenia w tym konstrukcji teologicznej jest charakterystyczna dla teologii liberalnej, ale możemy też pójść głębiej w to doświadczenie, tak jak sugeruje ksiądz Andrzej w swoim tekście, i zobaczyć chociażby przez pryzmat teologii Karla Ranera, że mamy doświadczenie spotkania ze Zmartwychwstałem, które równocześnie wywołuje głębokie przemiany w uczniach, no i też, rodzi głęboką refleksję teologiczną. I wydaje się, że to trzecie stanowisko jest najciekawsze. Odchodzimy od takiego naiwnego realizmu, który chciałby potraktować Ewangelię jako pewnego rodzaju zapis reportażowy, że to się tak wydarzyło, dokładnie tak było, jak jest napisane, ale z drugiej strony uciekamy od tego ujęcia czysto subiektywnego. Mi osobiście jest bliski realizm opisów Chrystofani, ale cieszę się, że ten realizm znajduje, tak bym powiedział, pogłębienie i taką no, refleksję, która prowadzi zdecydowanie szerzej w teologii Karla Ranera i ona też no, wywołuje takie głębokie spojrzenie na fakt Chrystofani, że nie są to jedynie tak prosto wytłumaczalne doświadczenia. Zresztą współczesna apologetyka też no, zajmując się tą kwestią, czy może szerzej teologia fundamentalna też bada to zagadnienie, no, przyglądając się tak także temu, co się dzieje w podmiocie, bo to, co jest ciekawe u Karla Ranera, to przejście od sytuacji, gdzie dominuje osoba Jezusa do zobaczenia tego, co się w podmiocie, w tym, który obserwuje, który doświadcza, co się dzieje. Tutaj szczególnie ciekawe jest to, że patrzymy na tekst ewangeliczny, gdzie mamy jednocześnie i fakt, i interpretację. To często jest trudne do oddzielenia, to jest trudne do takiej separacji, dlatego też wychodzimy od faktu, ale zdajemy sobie sprawę, że też ten fakt jest zapisem też doświadczeń konkretnych osób i ich spojrzeń. No i to też jest cenne, że my z wszystkich tekstów nowotestamentowych dotyczących zmartwychwstania, szczególnie z tych narracji paschalnych, no układamy taką mozaikę bardzo różnorodną i charakterystyczną, bo przecież każda z Ewangelii prezentuje niejako własną wersję tych wydarzeń, chociaż jeszcze raz podkreślam, Podkreślimy, że samego zmartwychwstania nikt nie widział, jedynym świadkiem była noc tego zmartwychwstania. Oczywiście apokryfy Ewangelia Świętego Piotra chociażby powiedzą nam dokładnie, jak to wyglądało. Trochę widzimy też w tej narracji mateuszowej próbę też dotknięcia już w takim wymiarze teologicznym tego doświadczenia. Ale mimo wszystko, jeśli chcemy ograniczyć się do faktów, no to mamy odkrycie pustego grobu. Pierwszy fakt i drugi fakt spotkania ze zmartwychwstałym. Bardzo interesujący jest również artykuł księdza profesora Krystiana Kałuży, który rozważa w swoim tekście dwa sposoby mówienia i rozumienia działania Boga. Mamy tutaj zdarzenie takich dwóch modeli interwencjonizmu i nieinterwencjonizmu. I tutaj następuje bardzo ciekawe rozróżnienie. Otóż ksiądz Kałuża wyraźnie pokazuje, że samo zmartwychwstanie musiało być bezpośrednią interwencją Boga, że tu Bóg nie działa za pomocą przyczyn wtórnych, a więc przyczyn naturalnych. Natomiast właśnie jeśli chodzi o te zjawienia się, objawienia Jezusa, tu by dopuszczał ten czynnik także subiektywny i te wtórne przyczyny. Zgoda i tutaj myślę, że to jest no, ciekawa współczesna interpretacja tego doświadczenia zmartwychwstania i już szczególnie chrystofani i tutaj ksiądz profesor Kałużan stawia mocno te kwestie dotyczące jak działa Bóg, gdzie są granice tego działania, czy to działanie całe podlega i to jest to kreacja continua, czyli nieustannie podtrzymuje wszystko w istnieniu, czy właśnie tak jak pan redaktor zauważył, jest tutaj takie rozróżnienie myślę, że te Rozróżnienia proponowane przez księdza Kaburze zachodnimi teologami tutaj są niezwykle słuszne. Ksiądz w swoim tekście podejmuje wątek współczesnej apologetyki, która stara się bronić przekonania o zmartwychwstaniu Jezusa, odwołując się do argumentów historycznych, do świadectw, a także spójności przekazu. I tu przywołuje ksiądz różnych współczesnych amerykańskich autorów. Tak, oni się koncentrują przede wszystkim na, na historyczności. Można nawet powiedzieć tak, że to ich spojrzenie na fakt zmartwychwstania, ono jest takie ogołocone, powiedziałbym, że czasami chcielibyśmy, żeby było głębiej, żeby było więcej, a tutaj ta zasada dominuje minimum faktów i na podstawie tej zasady wypracowują fakty, które są kluczowe, z którymi zgadzają się wszyscy autorzy Nowego Testamentu i potem uważają, że na podstawie tych faktów wszystkie, w cudzysłowie nazwijmy to, nieortodoksyjne poglądy, herezje dotyczące zmartwychwstania możemy, możemy odrzucać. W wielu ujęciach te koncepcje są słuszne mogą pozostawiać niedosyt, że jednak też musimy akcentować, że Zmartwychwstanie przekracza historię i nie da się wszystkiego, co jest związane ze Zmartwychwstaniem zamknąć jedynie w historii. To jest doświadczenie, które od historii się zaczyna, ale także jest rzeczywistością, która historię zdecydowanie przekracza, dlatego też czasami może trzeba po prostu zamilknąć wobec tego wszystkiego. O książce zatytułowanej Wokół pytań o zmartwychwstanie mówił ksiądz profesor Przemysław Fartymiuk współredaktor tomu. Za uwagę dziękuję Jan Pniewski. Na kolejne spotkanie zapraszam już jutro o tej samej porze. Ja z kolei zaryzykuję stwierdzenie, że o ile czegoś nie da się zamknąć tylko i wyłącznie w historii, można próbować dopowiedzieć to wszystko muzyką. Górza Świadczyńska będzie miała dziś dla Państwa wielkanocną muzykę Jana Sebastiana Bacha po angielsku, no a to był Bach według Filipa Hereweche. Zresztą to nagranie ma już swoją historię liczącą ponad 30 lat. Wysłuchali Państwo Sinfonii, która otwiera Oratorium Wielkanocne Jana Sebastiana Bacha Schmider 249 w interpretacji kolegium wokale Chent. Do ósmej towarzyszyć będzie nam muzyka francuska. Zaczniemy od krótkiego fragmentu najnowszej płyty Jana Krzeszowca, flet i Tymoteusza Biesa, fortepian. Lech brzmi tytuł finałowej części Sonatiny na flet i fortepian op. 76 Dariusa Mio. To nowe nagranie Jana Krzeszowca i Tymoteusza Biesa. Proszę mi zaufać, ta ich nowa płyta to bardzo dobry punkt wyjścia do eksplorowania, cóż z naszej perspektywy raczej mało znanego francuskiego repertuaru z fletem w roli głównej. Wspomniałem Państwu, że do ósmej towarzyszyć nam będzie muzyka francuska. Tym razem wsłuchamy się w kompozycję Claude'a Debisiego. właśnie ze względu na brzmienie kwartetu smyczkowego Brentano, to na nagranie znalazło się w dzisiejszym poranku dwójki, bo ten akurat zespół będzie bohaterem jednego z koncertów w porze lunchu w nadchodzącym tygodniu. Na ten cykl audycji zapraszam w imieniu Joanny Grodkowskiej, no a ta gęsta emocjonalnie muzyka to jedna z Troje Chanson d'Ability z Claude'a Debussy'ego Chevalier. Poza kwartetem Brentano usłyszeli Państwo także głos Joyce Di Donato, a było to opracowanie Jake'a Hegi. Do muzyki wrócimy po dziewiątej. Autopromocja. Do tego tu domu wstępujemy. To tekst jednej z dyngusowych piosenek, który przewijał się w całej Polsce. Dziś dyngus wygląda już zupełnie inaczej.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 Wśród najważniejszych, współczesnych Schumannowi postaci jego muzycznego uniwersum trzeba wymienić Chopena, Mendelsona, Lista, Brahmsa. Ale Schumann z pewnością nie byłby tym, kim był, gdyby nie ona. Clara Wieck. Clara i Robert to więcej niż dzieje romantycznego uczucia. I więcej niż historia pięcioletnich zmagań o prawo do zawarcia małżeństwa. A z kolei ich małżeńskie życie dalekie było od beztroski. O tym, kim była Klara dla Roberta, a Robert dla Klary opowiada piąty odcinek cyklu Giganci. Zapraszam dziś o 14.00. Andrzej Sułek. Na początek Bach po angielsku, czyli pierwsza wielkanocna kantata Lipskiego Kantora według Johna Eliota Gardinera. Potem czeka nas Handel po irlandzku, czyli pierwotna, dublińska wersja Mesjasza w nowym nagraniu The Irish Baroque Orchestra pod dyrekcją Petera Willena. A na koniec Mendelssohn po europejsku czyli smyczkowy oktet S-dur wykonany połączonymi siłami kwartetów Belcia i Eben. Taki jest przepis na wielkanocne śniadanie z dwójką,